Funkhaus Europa. Polski magazyn radiowy. We wtorkowie audycji po polsku wita Monika Sędzierska. Dobry wieczór. A zaczynamy od dobrych wiadomości. Polska pozostała na pozycji lidera wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, preferowanych jako lokalizację inwestycji zagranicznych, mimo niskich ocen dla stabilności politycznej i przewidywalności polityki gospodarczej. Będzie to jeden z tematów dzisiejszej audycji. Powiemy również o dużej wystawie poświęconej Karlowi Dedeciusowi w Darmstadt. Wybitnego tłumacza wspominać będą pracownicy Deutsches Pollen Institut. A skoro dziś wtorek, to nie może zabraknąć prelekcji profesora Jana Miot. Zaczynamy jednak od Krzysztofa Cugowskiego i ubiegłotygodniowej płyty Tygodnia. Piosenka nosi tytuł W obcym mieście. Chodził, jak z obcego świata gość, nieproszony i daleki, dziwnych spojrzeń mając dość, bezimienny, nie tutejszy, obojętny, bo nie stoi. Słowa robisz, bracie, duży błąd. Nikt nie woła, cichnie boga głos. W obcym mieście obcy własny los. Komu wierzyć, jak nie to? Zachodził, chociaż sił mu było brak, jeszcze wierzył, że dostanie jakikolwiek dobry znak, ale wokół słyszał tylko śmiech, Tyś tu bracie, w Polsce i w Niemczech. Przeglądaj dla nas w tym tygodniu Tomasz Kycia, który jest ze mną w studiu. Dobry wieczór. Jestem, dobry wieczór. A dziś drugi dzień Panama Papers, czyli afery o nielegalnych firmach i rajach podatkowych, w których udział mieli brać ludzie z pierwszych stron gazet. Wczoraj niemieckie media zapowiedziały, że będzie to afera większa niż sprawa Snowdena, no a dziś już pierwsze medialne pominięcia. Jak to możliwe? No może dlatego, że w Polsce media żyją innymi tematami, głównie we w politycznymi, a w niektórych krajach dziennikarze zaczęli stawiać pytanie o to, czy afera Panama Papers nie jest zbytnio inscenizowana przez samych dziennikarzy. Takie sugestie padły na przykład w prasie Włoskiej, takie sugestie można też spotkać na Twitterze. A kto widział wczoraj wieczorem nawał przygotowanych dużo wcześniej zresztą materiałów na ten temat, czyli np. długi film dokumentalny w telewizji RD wydania specjalne serwisów informacyjnych oraz dodatki w gazetach i portalach, ten mógł sobie takie pytania rzeczywiście postawić. Ale jeśli chodzi o same fakty To sprawa wygląda następująco Tutejsze media, czyli media niemieckie Informują, że tysiące Niemców I blisko 30 niemieckich banków Korzystało z fikcyjnych firm Zarejestrowanych w rajach podatkowych Dziennik Zydeutsche Zeitung Wymienia m.in. Deutsche Bank i e Commerzbank W ujawnionych dokumentach są też nazwiska Tysięcy Niemców, wśród nich prominentów Firmy w rajach podatkowych Ma m.in. kierowca Formu 1 Nico Rosberg Czy byli wpływowi menadżerowie Koncernu Siemens W reakcji na ujawnione dokumenty Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu przedstawi nowe propozycje walki z procederem międzynarodowego ukrywania majątków. Niemieckie media zwracają jednak uwagę, że samo posiadanie fikcyjnych firm w rejach podatkowych nie jest jeszcze przestępstwem. Firmy tego typu bardzo często jednak wykorzystuje się do nielegalnych praktyk finansowych. No nic dziwnego, że w Niemczech było to jednak tematem, ale mówiłeś Tomku, że w innych krajach ta afera już po jednym dniu zdążyła zejść na dalsze strony gazet. No i tak jest... Na przykład właśnie w Polsce dziś tematem wiodącym była tam wizyta wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w Warszawie. Franz Timmermans przekonywał bowiem, że początkiem kompromisu politycznego w Polsce musi być poszanowanie dla wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W tym celu spotkał się dzisiaj z przedstawicielami rządu i prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy relacji Tomasza Majki z Informacyjnej Agencji Radiowej. Franz Timmermans spotkał się m.in. z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSZ i przewodniczącym Trybunału. Na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zaznaczał, że kwestia Trybunału jest ważna i nagląca. Punktem wyjścia dla dialogu politycznego w Polsce musi być poszanowanie dla wyroków Trybunału of, uh, Konstytucyjnego. Uh, Moim zdaniem as powinno one zostać opublikowane i wdrożone w życie. Those, uh, Wiceszef Komisji dodawał, że jego rozmówcy przekonywali o woli kompromisu. Dobra informacja jest taka, że wszyscy mówili, że chcą dialogu i rozwiązania problemu. Dodawali, że będą wykorzystywać opinię Komisji Weneckiej. Komisja Europejska zrobi wszystko, aby wesprzeć ten proces i stymulować rozwiązaniem problemu, ale ostatecznie wszystko zależy od partii politycznych. Wiceszef Komisji zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni znów przyleci do Warszawy. Ale my pozostańmy jeszcze na chwilę przy kwestiach związanych z sytuacją polityczną w Polsce. Dziś w niemieckiej prasie mamy kolejny głos Polski. Tym razem jest to reżyser Agnieszka Holland, która w wywiadzie dla Die Welt twierdzi, że nowy polski rząd nie tylko chce pełnej władzy politycznej, ale ma również ambicje, by zmieniać duszę Polaków. Przykładem na to ma być zdaniem pani reżyser prawica, która wierzy, że Niemcy próbują przerzucić winę za Holokaust właśnie na Polaków. Według Agnieszki Holland atmosfera w Polsce jest duszna i przypomina stan sprzed pierwszej wojny światowej. W Polsce jest zimna wojna domowa, stwierdziła Agnieszka Holland. na na łamach dziennika Die Welt. Ale mnie bardziej y, przeraziło hasło, wczoraj Paryż, dziś Bruksela, tylko Allah wie gdzie jutro, o co chodzi. Takie tytuły można było znaleźć tym razem na polskich portalach. E, ciekawe, że na polskich, bo właściwie sprawa dotyczy przede wszystkim Niemców. E, takiej informacji jednak tutaj w niemieckich portalach trzeba było się dobrze naszukać, by je znaleźć. Chodzi o nowy materiał filmowy dżihadystów z tak zwanego państwa islamskiego, w którym grożem Kolejnymi atakami w Europie wśród potencjalnych celów wymieniają właśnie Londyn, Berlin czy Rzym. Około, w około pięciominutowym nagraniu wykorzystano drastyczne zdjęcia z poprzednich ataków terrorystycznych, zamachów al kaidy z 11 września 2001 roku czy konfliktów na Bliskim Wschodzie. Ale po tych trudnych i krwawych tematach proszę o dawkę sportu. Proszę bardzo. Fiorentina nie wykupi Jakuba Błaszczykowskiego. Taki tytuł podaje sport.pl za portalem Firenze Viola. Przypomnimy, że Błaszczykowski został wypożyczony tylko do Florencji z i Dortmund. Włosi zapewnili sobie opcję wykupu, ale nie zamierzają z niej skorzystać. A to oznacza, że Jakub Błaszczykowski latem wróci do Dortmundu. Czyli będzie Polonia, Dortmund w poszerzonym składzie. Tomasz Kycia przygotował przegląd mediów, za który bardzo dziękuję. Dziękuję również. I don't have holidays. I have Mad at all High heels is what I love High heels, can I take them all For a while? And the string, feet are in the Inwestorzy zagraniczni nadal najchętniej wybierają Polskę. Wynika z najnowszej edycji ankiety koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Polska znajduje się na czele rankingu państw Europy Środkowo-Wschodniej preferowanych jako lokalizacji inwestycji. Za nią plasują się Czechy, Słowacja i Estonia. Jednak w tym roku Polska otrzymała od inwestorów zagranicznych niskie oceny za stabilność polityczną i przewidywalność polityki gospodarczej. Zauważa Katarzyna. Soszka, ogrodnik z AHK Polska. Od kilku lat, jak przeprowadzamy to badanie, tradycyjnie ten ranking atrakcyjności czynników atrakcyjności kraju zamykały takie rzeczy jak jakość działania administracji, skomplikowany system podatkowy, rzeczy związane z sądownictwem. Natomiast w tym roku mamy dwa duże spadki w tych czynnikach. Pierwsza sprawa – stabilność polityczno-społeczna. Bardzo duży spadek, z szóstej pozycji na pozycję dwudziestą. I drugi spadek spektakularny, przewidywalność polityki gospodarczej z pozycji 17 na pozycję 21, czyli de facto ostatnią w rankingu. Coś innego niż dotychczas stanowi dzisiaj ten minus, ten czynnik niepewny w optyce inwestorów zagranicznych, którzy tutaj prowadzą biznes w Polsce. Inwestowanie w Polsce jest nadal szczególnie atrakcyjne dla niemieckich inwestorów. W Polsce działa około 6 tysięcy niemieckich podmiotów gospodarczych, które zatrudniają 300 tysięcy pracowników. Co jest czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności Polski dla niemieckich inwestorów, mówi Katarzyna Soszka-Ogrodnik. Inwestycje niemieckie oczywiście w Polsce mają bardzo duże tradycje. To są też inwestycje o trochę innym charakterze niż na przykład inwestycje BPO czy Shell Service Center, jeśli chodzi o przykład przykład Brytyjczyków czy Amerykanów. To są głównie inwestycje produkcyjne, twarde, mówiąc konkretnie, na przykład automotive, na przykład chemia, farmacja. To są też inwestycje oczywiście w handlu. Wskaźnik w ogóle lojalności inwestora tak zwany, czyli ta odpowiedź na pytanie, czy jeszcze raz zainwestowaliby państwo w Polsce, gdyby jeszcze raz ta decyzja była do podjęcia, on jest bardzo wysoki dalej. 94,5% ankietowanych mówi, ależ oczywiście, na dalej najbardziej atrakcyjna jakby jest Polska i nie mam wątpliwości, że jeszcze raz tutaj wygrałaby przy takiej decyzji jako kraj lokalizacji inwestycji. Ona jest premiowana, jeszcze to warto dodać, za praktycznie te same rzeczy, które w ubiegłym roku odgrywały najistotniejszą rolę w mniemaniu inwestorów. Po pierwsze, tradycyjnie od lat to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej jest niebagatelnie ważne dla wszystkich inwestorów zagranicznych, w tym Niemców. Po drugie kadry, jeszcze raz kadry, bo praktycznie tam są trzy czynniki HR-owe tak zwane w czołówce tego rankingu, to że kadry są zmotywowane, że dobrze pracują, bardzo wysoka jakość kształcenia akademickiego, już z zawodowym jest trochę gorzej, bo to dopiero gdzieś w połowie rankingu na pozycji 14. natomiast jeszcze ważne dla inwestorów niemieckich jest to, jak gęsta jest siatka poddostawców i tu mamy awans z piątej pozycji na pozycję czwartą, czyli innymi słowy dla biznesu niemieckiego jest ważne, że właśnie pod dostawcy na przykład w przemyśle samochodowym są i są tacy, z którymi warto współpracować. Wśród jeszcze takich może awansów, tak bym powiedziała, tego co się zmienia na plus infrastruktura idzie generalnie od lat w górę, jest coraz lepiej oceniana w tej chwili my faktycznie widzimy te y, drogi w Polsce. Y, myślę, że za moment też może infrastruktura IT, ta informatyczna, która jest coraz bardziej ważna, y, zacznie pracować na to, że ta infrastruktura ogólnie, ta ocena będzie dobra w przypadku Polski. Konsekwentnie od lat też taką rzeczą, która się dzieje, to jest spadek roli kosztów pracy. Innymi słowy, y, to nie jest kraj taniej pracy i od lat widać, że ta rola kosztów pracy maleje w tym procesie decyzyjnym. Zdaniem Katarzyny Soszki-Ogrodnik zagraniczni inwestorzy bacznie śledzą rozwój sytuacji politycznej w Polsce. Do polsko-niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej zwracają się z pytaniami o ocenę klimatu inwestycyjnego oraz nastroje polityczne. Jej zdaniem dopiero za kilka miesięcy przekonamy się, jak inwestorzy zagraniczni zareagują na zmiany w Polsce. Od grudnia muszę powiedzieć, że mamy wzmożony jako izba, mamy wzmożone zainteresowanie wszystkim, co w Polsce się dzieje. Dużo telefonów z pytaniem o naszą ocenę klimatu inwestycyjnego. Innymi słowy, inwestorzy przyglądają się baczniej temu, co się w Polsce dzieje. Przyglądają się zarówno tej sferze realnej, czyli pytają nas dokładnie, konkretnie o to, czy może pojawią się nowe podatki sektorowe. Tak jak pojawił się podatek bankowy, pojawił się podatek, jeszcze nie jest finalizowany ten projekt, no ale jest już bardzo realny podatek handlowy w drugiej połowie roku, to pytają, czy na przykład będą nowe podatki sektorowe. Może jeszcze jakaś branża będzie o podatku żeby wygenerować e, wpływy do budżetu. E, pytają się nas natomiast oczywiście też o m, nastroje polityczne, i oczywiście to, co się zadziało w czynnikach atrakcyjności inwestycyjnej, w sensie podkreślenia faktu, że nie jesteśmy pewni polityki, mówiąc najprościej, znajduje odbicie. Tak? Jest oczywiście, to też mówiły inne izby bilateralne, które reprezentują głos inwestorów zagranicznych z innym kapitałem. Jest takie zjawisko w Polsce w odniesieniu do niektórych inwestycji, które jeszcze nie zostały to poczynione, typu wait and see, czyli odczekaj, Zastanów się, zobacz co będzie się działo, dlatego, że prawdopodobnie w przyszłych miesiącach będziemy widzieli jakieś kolejne rozstrzygnięcia. Mieliśmy ostatnio właśnie podatek bankowy, podatek handlowy jest procedowany. Ostatnio procedowane były kwestie dotyczące energii, w tym energii odnawialnych w Polsce. Są bardzo ważkie przepisy, które regulują działanie tych i innych branż. Im więcej tego się rozstrzygnie, tym oczywiście będzie prościej inwestorom podejmować decyzje. Ja myślę, że tak czy inaczej to wszystko zacznie mieć y, swój obraz wyraźny dopiero za kilkanaście miesięcy, dlatego że y, to jest trochę za mało de facto, jak liczymy od października, y, mamy pół roku, y, no te regulacje tak szybko, gospodarcze tak szybko nie znajdują od w sferze realnej. To, to jakby nikt nie nikt nie planuje decyzji w y, perspektywie 3-4 miesięcy, na to potrzeba roku y, y, i faktycznie być może istnieje takie zjawisko, y, że niektórzy wstrzymują się, co nie znaczy, że ta decyzja ostatecznie będzie na niekorzyść Polski. Ona może będzie na korzyść Polski, tylko tyle, że będzie ona przeciągnięta w czasie po to, żeby baczniej się przyglądać temu, jakie będą nowe regulacje dla gospodarki. Redakcja Funkhaus Europa czeka na Ciebie teraz także na Facebooku. Znajdziesz nas wpisując hasło Polskie Radio w Niemczech. Bądź na bieżąco. Dyskutuj i komentuj razem z nami. Odwiedź stronę facebook.com Polskie Radio w Niemczech. A teraz już rytmiczny neo-soul w doskonałym wydaniu. Piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu solowego Natalii Lubrano, znanej z występów formacji Milupa. Zapomnę Cię i Natalia Lubrano. Wszystkie świece wypalone, twoje graty w kącie pokrył gruby kurz. Smutne ściany w fotografiach, z których patrzysz na mnie obco, ciągle razem, lecz osobno jak to jest. Idąc miastem gdzieś w nieznane, w każdej twarzy widzę ciebie, wtem ktoś chwyta mnie za ramię. Wciąż związani żyłką wspomnień To własne sidła zaplątani Mimo wolnie się wydamy Merang, gdzieś bilety w mych kieszeniach Pamiętają tamten seans Stojąc w oknie mam wrażenie Że gdzieś patrzysz tak odległy Podświadomie wyczekuję Chociaż rozum mu jest nie Nasze myśli Zataczają Błędne koła Gdzieś bilety Nie daję.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 Dźwiękowe. A teraz już piosenka z naszej płyty tygodnia. Przypomnę, że od poniedziałku kołyszemy się w rytmie reggae, a już jutro w cyklu z muzykami o muzyce rozmowa z Maleo Reggae Rockers. Dziś słuchamy piosenki, Niech ogień płonie. Czy poszło nie tak, nie tak jak chciałem, mogę ci więcej dać, tak mało dałem, już nieco wniesie się czas, możemy zacząć od nowa, stawiam wszystko na jedną kartę. Możemy to odbudować, czy pamiętasz ten dzień? Gdy wyznałem Ci miłość, zapłonął ogień. Niech płonie ze zdwojoną siłą, czy pamiętasz ten dzień? Gdy wyznałem miłość, tobie nie I tak! Nie było, chcę by było to już ostatni raz, by nigdy już nie wróciło. Kiedy jestem blisko przy tobie tak, zobaczysz będą działy się cuda, nawet gdyby stanął czas, gdyby się skończył świat. Dlaczego masz się na mnie udać? Czy pamiętasz ten dzień?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 miłość zapłonął ogień. Niech płonie ze zdwojoną siłą Czy pamiętasz ten dzień Gdy wyznałem miłość Tobie nie skończy się Co wtorek, Miodek. Witam bardzo serdecznie. O języku polskim, profesor Jan Miodek. Dzień dobry Państwu, pan Jurek Gawron z Leverkusen. Pyta mnie, skąd się wzięły przysłowia, wyskoczył jak Filip z konopi i wyszedł na tym, jak Zabłocki na mydle. Proszę Państwa, stuprocentowej pewności, jeśli chodzi o tego Filipa wyskakującego z konopi, dać nie mogę, ale większość historyków języka, historyków kultury, badaczy przysłów przekonana jest, że ten Filip, którego w tym przysłowiu w ogóle proszę pisać małą literą, nie dużą literą, wyskoczył z kimś czymś jak Filip z konopi, czyli wyrwał się głupio, niepotrzebnie, zbyt szybko, że ten Filip jest nawiązaniem do formy białoruskiej. W języku białoruskim Filip oznacza między innymi zająca, więc chodzi o to, że to zając wyskoczył z konopi, a nie Filip Kowalski, Filip Nowak czy Filip Stolarczyk, prawda? Tylko Filip, Filip jako zając po białorusku. Natomiast ten Zabłocki na mydle, a można z czymś wyjść jak Zabłocki na mydle, czyli przedsięwzięcie, jakiś pomysł, no spali na panewce, nie uda się. Skąd to pochodzi? Ano proszę Państwa, szlachcic o nazwisku Zabłocki spławiał towary Wisłą do Gdańska, a skrzynie z kosztownymi mydłami chciał ukryć i ukrył pod dnem szkuty, aby uniknąć cła. Jak na tym wyszedł? A no wyszedł tak, że jak osiągnął cel podróży, to się przekonał, że cały przemycony Towar wymydlił mu się po drodze, no bo był na samym dnie. Był pod dnem szkuty. Nie pomyślał o tym chytry Zabłocki, że mu się to mydło po prostu wymydli, że użyje tutaj takiej przedrostkowej formy. Stąd zwrot, wyjść na czymś jak Zabłocki na mydle. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia. W każdy wtorek o języku polskim profesor Jan Miodek. Mówi się o nich najlepsi polscy gitarzyści jazzowi. No i coś w tym jest. Marek Napiórkowski i Artur Lesicki w piosence Wojna domowa. Najbliższą sobotę w Darmstadt rozpocznie się cykl imprez poświęcony zmarłemu niedawno tłumaczowi i popularyzatorowi literatury polskiej Karlowi Dedeciusowi z okazji 95. rocznicy urodzin. Jedną z atrakcji będzie wystawa Karl Dedecius Literatura Dialog Europa. Mówi Andrzej Kałuża z Deutsches Polen Instytut w Darmstadt. Wystawa ta była w całości jakby prezentowana w Muzeum Miasta Łodzi w zeszłym roku. Później y, duża jej część była pokazywana na wiadrinie we Frankfurcie nad y, Odrą. A y, my, ponieważ nie dysponujemy aż tak dużą powierzchnią, no to dla nas została ta wystawa niejako przykrojona na te możliwości, które są do dyspozycji. Jest to wystawa jakby składająca się z dwóch części. W jednej części opowiada o, o życiu Karla de Deciusa, o jego dziełach a z drugiej strony wykracza poza tematy biograficzne i pokazuje pewne ogólne zagadnienia transferu kultury. I tłumaczenie jako jeden z elementów takiego transferu kultur. Do tego dochodzi jeszcze bogaty program towarzyszący wystawie. I to są takie no, założenia, że my tutaj gdzieś budujemy te mosty pomiędzy Łodzią a Darmstadt. Tam odbyło się mnóstwo imprez towarzyszących u nas również. Łódź jest oczywiście dużo większym miastem dużo większą też społecznością akademicką. Jest to miasto rodzinne Karla Dedeciusa, gdzie on cieszy się zarówno takim uznanym statusem honorowego obywatela, jemu poświęcony jest pewien dział nawet w Muzeum Miasta Łodzi, także tam oczywiście jest to troszeczkę inaczej. U nas musi to być dopasowane do naszych gabarytów, do naszych możliwości. Właśnie poprzez te imprezy towarzyszące chcemy też ludzi zaprosić na samą wystawę Imprezy te będą odbywały się, to kolejny taki most pomiędzy Matildenhüye a naszym, już no, naszą nową siedzibą w pałacu w centrum Darmstadt, że częściowo te, te imprezy będą u nas już y, w pałacu, a częściowo będą się odbywały na Matildenhüye. Niestety nie w tym miejscu, gdzie będzie wystawa, bo tam jest za mało miejsca. Tam się te osoby nie zmieszczą, ale w sąsiednich budynkach Niemieckiej Akademii Literatury. Tam będziemy gościć na przykład Stefana Chwina z jego nową pozycją, tą książką Ein Deutsches Tagebuch. A tutaj z kolei będziemy rozmawiać z tłumaczami oraz przedstawiać też filmy na temat Karla Deciusa. Finisarz wystawy Karl Dedecius Literatura Dialog Europa odbędzie się 20 maja w Haus Daiters na Matilden Höhenweg 2 w Darmstadt. A więcej informacji na temat programu towarzyszącego znajdą państwo na stronach Deutsches Polen Instytut. A ja poprosiłam o wspomnienia Karla Dedeciusa pracowników Instytutu w Darmstadt założonego przez tego wybitnego tłumacza. Dla y, naszego Instytutu Dieter Bingen, dyrektor Deutsches Polen Instytut w Darmstadt. Była ta wiadomość, że nasz założyciel e, i długoletni dyrektor Instytutu, pan Karl Decius, umarł. E, to był dla nas e, w pewnym sensie szokiem, ale na drugiej stronę można wszyscy, no jesteśmy w stanie, że to było życie, And ended Osobiście jestem bardzo wdzięczny, że miałem jeszcze w końcu stycznia okazję, aby dobra godzina przedyskutować z panem dedycysem o jego ostatnim artykuł, który będzie publikowany w naszej antologii. Pracuję już w bibliotece od roku 1992. Angela mimic til kierowniczka biblioteki w Deutsches Polen Institute. Czasami tu przyjeżdżał do tego, do Darmstadtu, bo były imprezy z, w jego imieniu, z jego imieniem konkurs i tak dalej. To on tu był, bywał, ale tego, ale ogół pracował w domu i... I zawsze miał idee i plany i tak, żeby po prostu mógłby 120 lat żyć i miałby zawsze coś do, do wypracowania albo do, do wydania albo coś takiego. Zawsze coś opracowywał i, i stale szukał materiałów i tak dalej, że po prostu z się najwięcej zajmował oczywiście. Wierzył w człowieka, co, co w na, w pracował w naszych kolegów i tak dalej. Jeżeli coś było do zrobienia, to się pracowało więcej niż, niż, niż tego. Tego z nawet nie mogę wyobrazić, żeby, żeby głos podniósł nas z jakiegoś powodu. Przynajmniej brwi, ale głos nie. Bardzo wiele takich głosów mieliśmy, że ktoś tutaj albo dzwonił do nas. Andrzej Kałuża, rzecznik prasowy Instytutu w Darmstadt i opowiadał nam o swoim spotkaniu z Karlem Dedyciusem, albo o swoim ostatnim spotkaniu z nim, albo o, o pierwszym i jedynym takim spotkaniu. Nawet osoby z Polski dzwoniły gdzieś spod, spod Olsztyna na przykład, że w latach 60. spotkały go na bulwarze w Sopocie, czy w Gdyni. Zaraz po, po jakimś wieczorku literackim, czy po takim spotkaniu literackim siedział i można było się do niego przysiąść i, i z nim porozmawiać, no to te wspomnienia obudziły się no teraz wśród tych ludzi i mieli taką potrzebę, żeby do nas zadzwonić, albo żeby do nas napisać o tym. Jakieś takie, no, prozaiczne spotkania, ale najwyraźniej no, przeważa takie uczucie i wrażenie, że, że osobowość Karla de Deciusa również pod tym względem takim ludzkim, no, była, ten, ten ludzki wymiar był tak szeroki i tak głęboki, że, że to wywarło bardzo wielkie wrażenie na wielu ludziach. Wiele ludzi jakoś, no, bardzo przeżyło to spotkanie. Wielu tłumaczy, którzy Spotykają się często na tych spotkaniach w ramach przyznania nagrody imienia Karla Dedeciusa, czy to w Krakowie, czy to w Darmstadt i wtedy no, parę razy była taka możliwość, żeby się z nim chociażby na krótko spotkać. I Dla wielu z tych osób właśnie to osobiste spotkanie, nie mówię już jakieś namaszczenie, ale takie osobiste spotkanie właśnie z tym, z tym Nestorem tutaj tej całej gildii tłumaczy polsko-niemieckich no, było czymś wyjątkowym. My wszyscy sobie na co dzień też zdajemy sprawę, że pracujemy w jakimś wyjątkowym miejscu. W miejscu, które powstało no, dzięki jego zaangażowaniu. Dzięki niemu my mamy pracę, ale dzięki niemu też możemy realizować taką misję na co dzień. Właśnie tą misję tworzenia, no, rekomendowania polskiej kultury w Niemczech. No, takie miejsca pracy no, nie zdarzają się e, zbyt często. No, jest, to, jest to przywilej. Jest to przywilej nasz, no, olbrzymie też zobowiązanie, które no, cały czas e, jest na naszych barkach i z którego staramy się jak najlepiej wywiązać. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Radio po polsku i w 14 innych językach ojczystych. Funkhaus Europa to dobre radio za twój abonament. Zostań, jak nikt mnie znasz Przecież dobrze wiesz, boję się być sam Zostań, do rana raz. Może zwykły dzień, nic nie zmieni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 A w studiu jest ze mną Jacek Tyblewski, koordynator obcojęzycznych redakcji Funkhaus Europa w Berlinie i szef polskiej redakcji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A powodem naszej rozmowy są zmiany, jakie szykuje dyrekcja naszej rozgłośni, no i raczej nie będzie to dobra zmiana. Rzeczywiście ta największa zmiana, która czeka nas, która wejdzie w życie w naszej ramówce, w ramówce radia Funkhaus Europa, w lipcu tego roku najprawdopodobniej nie rokuje zbyt dobrze, bo jest to skrócenie naszej audycji. Dotychczas emitowaliśmy tę audycję codziennie godzinę dwudziestej przez godzinę. Od lipca będzie to półgodzinna audycja. Taką audycję mieliśmy jeszcze 5 lat temu. Pamiętamy, może część naszych słuchaczy pamięta polski magazyn radiowy jako Radio Multikulti po polsku. Wracamy więc do tej starej koncepcji półgodzinnych audycji. Ja mam nadzieję, że to nie będzie zmiana na gorsze rzeczywiście, choć, choć tak można skrócenie audycji odbierać, ale sądzę, że będziemy się starali u nas w redakcji, by nasi słuchacze tego nie odczuli. To, że będzie to audycja półgodzinna, to nie jest jedyna zmiana. Od pewnego czasu duża część rozgłośni, także rozgłośni publicznych, zmienia nieco strategię docierania do słuchaczy, do odbiorców, do widzów. Coraz większą rolę odgrywa internet. W związku z tym pojawiło się takie hasło, czy taka strategia, którą my nazywamy online first. Polega ona na tym, że audycje, czy materiały, reportaże, Najpierw można usłyszeć czy obejrzeć w internecie, a później pojawiają się one na wizji w telewizji czy na antenie radia. I tak również stanie się z naszą audycją. Będziemy codziennie na żywo online do odsłuchania o godzinie 18, a później o godzinie 22 będzie można nas usłyszeć na antenie. Czyli w tradycyjnych audycji, radioodbiornikach. Czyli w tradycyjnych radioodbiornikach, w samochodzie, gdziekolwiek jesteśmy, w kuchni, tam gdzie akurat nie mamy dostępu, dostępu do, do Wi-Fi, do sieci, do internetu i tak dalej. Natomiast w sieci będzie można nas odebrać o każdej porze, bo tam pozostaniemy obecni i dostępni on demand. Więc w pewnym sensie jest to poszerzenie naszego zasięgu, no co przypłacamy fakt kosztem czasu antenowego, bo z godzinnej audycji skracamy ją do pół godziny. Ale warto też zaznaczyć, że skrócona będzie nie tylko polska audycja. Wszystkie obcojęzyczne audycje będą trwały pół godziny. Zmieni się również nocna ramówka. Ale to czy może... więcej wszystkie audycje w językach ojczystych na antenie Radio Funkhaus Europa będą emitowane równocześnie o godzinie 18 w internecie na siedmiu kanałach, a więc to taka to jest formuła nowe. równouprawnienia wszystkich audycji obcojęzycznych i wszystkie one później będą pojawiały się najczęściej o tej porze, o której dotychczas były na antenie w radiu. Czy już możemy powiedzieć, czego zabraknie w polskiej audycji, skoro będzie tylko pół godziny? No dobrze, to niech będzie. Powiedzmy najpierw to, czego nie będzie. No w półgodzinnej audycji na pewno będzie mniej muzyki. Muzyki. Czego oczywiście bardzo żałujemy, ale e, sądzę, że nasi słuchacze głównie czekają jednak na informacje, na rozmowę, na postacie w radiu, e, na reportaż, e, na ciekawe tematy, które mamy im do zaoferowania. To nie będzie tak, że, że w ogóle niczego nie zagramy, ale na pewno nie będziemy mogli tak jak dotąd e, jednej trzeciej audycji wypełnić muzyką. Powiedzieliśmy już... Czego nie będzie, będzie mniej muzyki na naszej antenie, ale może jednak będzie chociaż trochę dobrej zmiany. Znaczy dobra zmiana będzie polegała na tym, że te elementy, które uważamy za wartościowe do, dotychczas, z dużym prawdopodobieństwem zostaną utrzymane, choć zapewne zmieni się troszeczkę ich, być może zmieni się troszeczkę ich brzmienie. A więc będziemy zajmowali się językiem polskim, będziemy radzili jak poradzić sobie um, w obu krajach i pomiędzy tymi oboma krajami, mieszkając tu i tam, tak jak robiliśmy to dotychczas. Będziemy przedstawiali ślady Polaków i Polski w Niemczech, to co robiliśmy dotychczas. Będziemy zapraszali gości do studia, będziemy utrzymywali ze słuchaczami bardziej intensywny kontakt za pomocą mediów społecznościowych, to też jest, wydaje mi się, dobra zmiana. No, ale nie mogę zdradzić oczywiście, co będzie jeszcze, bo to jest taka sprawa, o której, jak wiesz Moniko, jeszcze dyskutujemy i mamy nadzieję zakończyć tę dyskusję w czerwcu, a już w lipcu o godzinie 18 najpierw na żywo online, a później o 22 online, on air, a poza tym oczywiście na okrągło on demand. Czyli w różnych mediach, ale zawsze Radio Funkhaus Europa pozostaje także z audycją po polsku. A my o tych nowościach jeszcze oczywiście będziemy Państwa informować, ale nie ulegnie zmianie. Nasza godzina 22.00 tu będzie można nas usłyszeć również po 1 lipca 2016 roku. Jacek Tyblewski, szef polskiej redakcji Funkhaus Europa był ze mną w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. to już wszystko na dziś. Zapraszam na jutrzejszą audycję. Jak w każdą środę na naszej antenie rozmowa z muzykami, tym razem z zespołu Maleo Reggae Rockers. Ja już życzę Państwu spokojnej nocy i kolorowych snów. Przy mikrofonie była Monika Sędzierska. Do usłyszenia. Bye, bye. Canero, ist der Star des Balkans. Wie kein anderer transportiert er Kultur und Lebensgefühl der Gypsies und setzt ihnen mit seiner Musik ein furioses Denkmal. Hey, Mali, go, okay, boy, Funkhaus Europa präsentiert Goran Bregovic Energie, Humor und unbändige Lebensfreude. Komm, tanzen, ey, komm, tanzen, Goran Bregovic – live Am 9. April im Konzerthaus in Dortmund. Leider ist das Konzert bereits ausverkauft. Aber Funkhaus Europa verlost exklusiv Karten. Alle Infos unter funkhauseuropa.de